Carrier XL425 to urządzenie, które stoi zaraz na samym początku stoiska Wadersztada na AgroShow. Przyglądam się urządzeniu i się zastanawiam, czy to można do kukurydzy używać, czy nie. Pan Maciej Matuszewski jest moim rozmówcą i chyba on najlepiej oprowadzi mnie po zakamarkach tej maszyny. Tak jest. To jest na pewno maszyna dedykowana ściernisku po kukurydze, ale również ścielnisku rzepaczanemu. Ten model akurat jest wyposażony jeszcze w noże poprzeczne cross cutter, które powodują to, że ścielnisko jest dodatkowo cięte, siekane. Poprzecznie? Poprzecznie. Następnie wzdłużnie talerze tną to ściernisko i mieszają do głębokości około 12-15 cm. Czyli robimy taką trójwymiarową krzyżówkę. Dokładnie tak. Nie spotyka się tego, takiego rozwiązania w innych maszynach. Dodatkowo talerze, mimo tego, że są bardzo duże średnicy, możemy ustawiać pod różnym kątem. Kąt natarcia talerzy możemy obracać na mimośrodzie, co powoduje, że w zależności od warunków, które akurat panują na polu, czy mamy w danym roku troszeczkę suszy, jest bardziej wilgotnie, dostosowujemy kon natarcia talerzy tylko po to, żeby lepiej wymieszać i pociąć resztki pożniwne. Domyślam się, że te wszystkie elementy, które wchodzą w glebę, mogą ulec uszkodzeniu, gdy na przykład mamy kamienie w glebie. Jak wygląda kwestia tutaj wymiany tego? Tutaj jeszcze nie spotkaliśmy się tutaj z problemami, jeżeli chodzi o zużycie tych elementów poprzez uszkodzenie, Właśnie poprzez jakieś ciała twarde, kamienie, jakieś resztki, czasami studzienek spotykane na polu, elementy te są na zabezpieczeniach gumowych, co powoduje, że poddają się one tak naprawdę nie tylko profilowi gleby, ale także większym kamieniom, tudzież innym, innym przeszkodom. Czyli one podskakują po prostu na takich przeszkodach. Dokładnie tak. Te elementy, jeżeli chodzi o kroskatera, nie mają za zadanie mieszania gleby. One tylko, one biegną po powierzchni i rozcinają resztki pożniwne. Dodatkowo mogę tylko podpowiedzieć, że te noże są dwustronne. Tudzież po zużyciu jednej krawędzi obracamy ten nóż na drugą stronę i wykorzystujemy go jeszcze raz Ponownie przez taki sam okres czasu mniej więcej. Widzę tutaj siłownik To do składania urządzenia do transportu, tak? Dwa si siłowniki hydrauliczne składają tą maszynę do szerokości 3 metrów, także swobodnie przemieszczamy się z tą maszyną na wózku między polami. Na co warto zwrócić tutaj uwagę, to jest wał, którego wcześniej nie mieliśmy. To jest wał typu popularnie nazywany STS, czyli lżejszy wał, który konsoliduje glebę e, dosyć skutecznie e, w warunkach, na przykład takich, jakie mieliśmy teraz w tym roku. A na samym początku Waszego stoiska widzę oznaczone tabliczką nowość. Przejdźmy może, bo nie, z daleka nie widzę, co to za urządzenie jest. Oczywiście czerwono-żółte, jak większość Waszych urządzeń. Jest to siewnik punktowy do siewu zarówno kukurydzy, jak i buraka czy rzepaku. To jest siewnik wyposażony w, również w możliwość wysiewu nawozu za pomocą redlic stopkowych, akurat w, tym, w tej szerokości ramy. Ten model pozwala nadciśnieniowo wysiewać, tak jak wspominałem wcześniej, kukurydzę, rzepak, na przykład buraka przy różnych rozstawach. Czyli możemy tutaj sobie dwie sekcje z tego siewnika ściągnąć i dostosować rozstaw do kukurydzy. 70-75 cm, bądź dołożyć z powrotem te sekcje i wysiewać w, powiedzmy w rozstawie 45 cm żeby po sekcji mamy z tyłu 6 tak. i każdą możemy osobno i niezależnie, jak widzę, sobie tutaj otworzyć i zamknąć. Tak jest. Te sekcje są tak naprawdę jakby... E, autonomicznymi jednostkami w tej maszynie. Jaką to właściwie przewagę daje nad tymi siewnikami, które mają jeden duży zbiornik? Te sekcje możemy bardzo fajnie, łatwo, szybko przesuwać i rozsuwać, demontować. Każda sekcja jest wyposażona w silnik elektryczny, który powoduje to, że dozowanie nasion jest stałe. niezależnie. Nie ma tutaj po prostu żadnych przekładni łańcuchowych, które powodowałyby jakieś utrudnienia w przemontowaniu, wymontowaniu tej sekcji. Powietrze nadciśnieniowo jest dostarczane przewodami elastycznymi, także jest tutaj pełna swoboda, jeżeli mogę tak się wyrazić, montowania tych sekcji na ramię. Ostatnie lata dla rolnictwa no, nie były takie piękne, bo pokończyły się dopłaty. Teraz w tym roku mamy na wschodzie kryzys. Część rolników narzeka, część rolników narzeka bardzo, a czy te niekorzystne zjawiska... Odbijają się również na branży maszyn rolniczych, czy wy również rzekacie? My możemy tylko w tej chwili tak naprawdę się cieszyć, ponieważ na tle Europy i świata wychodzimy w tych rankingach bardzo dobrze. Pewnie przez tą sytuację, która jest na wschodzie, ta sytuacja e, będzie troszeczkę napięta. E, na chwilę obecną nie widzimy tak naprawdę jakichś specjalnych napięć i, i e, dylematów naszych rolników, polskich e, rolników, którzy zastanawiają się nad tym, czy inwestować, czy nie inwestować. Nie ma tego ryzyka jeszcze u nas. Natomiast e, oczywiście zastanawiamy się nad tym, co przyniesie przyszłość. Tutaj troszeczkę czekamy jednak na e, dotacje i, i to może nas... nas e, troszeczkę wspomóc w najbliższym czasie.